Ewangelia Łukasza, 17 rozdział i czytajmy od 11 wiersza. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Mowa jest o Panu Jezusie Chrystusie. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc,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 Jest to krótka, zwięzła, raczej dobrze nam znana historia, którą możemy przeczytać w mniej niż dwie minuty. I jeśli się nie zatrzymamy i nie doświadczymy oświecenia Bożego Ducha, łatwo przegapimy cenne perły, które ta historia zawiera. Po pierwsze, zobaczmy na miejsce, w którym ta historia się wydarzyła. Czytamy, że było to między Samarią i Galileą, a więc na granicy rodzinnych stron Pana Jezusa, gdyż Jezus był z Galilei, i Samarią. Jak wiecie, Galilea nie była zbyt przychylna Jezusowi. Sam Pan Jezus powiedział, że najtrudniej być prorokiem we własnym domu. Natomiast Samarytanie... Byli potomkami babilończyków zmieszanymi z liberalnymi Żydami. Samarytanie byli wyznawcami Boga Izraela, ale ich wierzenia zawierały wiele pogańskich domieszek. Dlatego byli nienawidzeni przez ortodoksyjnych Żydów i uznawani za religijnych odstępców. W odwecie Samarytanie z równą wrogością i odrazą odnosili się do Żydów. A więc Pan Jezus jest na terenie, gdzie Jego osoba i Jego nauka są postrzegane z pewną podejrzliwością i niechęcią, a przez niektórych nawet z jawną pogardą. Kimże On jest, Syn Cieśli. To wyrażenie między Samarią i Galileą może nawet sugerować, że na obu tych ziemiach nie był mile widziany i poruszał się na granicy obu tych obszarów Zmierzał, jak czytamy, do Jerozolimy. Z północy szedł na południe do Jerozolimy, do miasta, które jest symbolem Bożego Domu na ziemi. Tam stała świątynia, ówczesne religijne centrum prawdziwej wiary, miejsce, które Pan Jezus nazywał Domem Ojca. I tam udaje się Jezus otoczony gronem swych uczniów, i czytamy, że w drodze wstępuje do pewnej wioski, której nazwy nawet nie znamy. Tam wychodzi naprzeciw niego grupa osób, które u jednych budziły strach, u innych budziły odrazę. Dla innych jeszcze były obiektem drwin i pogardy. trędowaci. Jeśli wiemy coś na temat trądu, to możemy sobie wyobrazić, jak tragiczne było położenie osób dotkniętych tą chorobą. Tron to jedna z najstarszych znanych chorób zakaźnych skóry i nerwów. Wywołana jest przez groźną bakterię i występuje w dwóch postaciach. Pierwsza odmiana jest bardzo zaraźliwa, a jej objawy to guzowate krosty na całym ciele. Druga postać jest mniej zaraźliwa, ale bardziej niebezpieczna dla samego zarażonego. Początkowo pojawiają się blade plamy na skórze, a stopniowo idzie za tym obumieranie systemu nerwowego, co w praktyce oznacza utratę czucia, szczególnie w palcach rąk i nóg. Jeśli choroba nie jest leczona, prowadzi do zwyrodnień i utraty różnych części ciała. Odpadają fragmenty twarzy, nos, uszy, broda. Nieodczuwalne skaleczenia, oparzenia, zranienia ulegają infekcji i ciało człowieka gnije. Towarzyszy temu bardzo przykry zapach i tragiczny, czasami wręcz makabryczny widok zdeformowanych tą chorobą ludzi. Dzisiaj trąd jest nadal obecny w ubogich częściach świata, zwłaszcza w Afryce i Azji. I dokładna liczba chorych nie jest znana, wiadomo natomiast, że każdego roku przybywa na świecie ćwierć miliona nowych osób dotkniętych trądem. W czasach Pana Jezusa, podobnie jak dziś w ubogich krajach, trędowaci byli wykluczeni z normalnego życia społecznego. Musieli opuścić swoje rodziny i żyć w odosobnionych koloniach dla trędowatych, gdzieś poza osadami, najczęściej w pobliżu wysypisk śmieci, gdyż to było ich jedyne źródło pożywienia i utrzymania. Wielu uznawało trąd za karę, za grzechy, co jeszcze bardziej pogłębiało odtrącenie tych ludzi. Wielu uważało, że oni sobie zasłużyli na taki los, aby żyć w odosobnieniu, na śmietniku w skrajnej nędzy. Zgodnie z prawem mojżeszowym, zapisanym w trzeciej Księdze Mojżeszowej w XIII rozdziale, Trędowaty, który by miał na sobie tę zarazę, miał nosić rozdarte szaty. Głowa jego miała być odkryta, a usta miał mieć zakryte i miał wołać, nieczysty, nieczysty jestem. Po wszystkie dni, póki jest zaraza na nim, będzie nieczystym, bo jest nieczystym. Sam będzie mieszkał, precz, za obozem, będzie jego mieszkanie. Oto Bóg przez Mojżesza odseparował trędowatych, aby byli poza obozem, poza skupiskiem ludzi, aby innych nie zarażać, aby nie roznosić swojej zarazy na tych, którzy są zdrowi. Łukasz mówi nam o grupie dziesięciu trędowatych, którzy w jakiś sposób usłyszeli dobrą nowinę o Panu Jezusie o Jego mocy uzdrowienia, o Jego miłosierdziu dla chorych i cierpiących. Ale mieli jeden problem. Jak się do Niego zbliżyć? Często wokół Jezusa gromadziły się tłumy i nie do pomyślenia była tam obecność trędowatych. Jak zarażeni trądem, Mieli się zbliżyć do tego nauczyciela z Nazaretu, o którym słyszeli, że czyni cuda i uzdrawia nieuleczalne choroby. Co byście zrobili na ich miejscu? Tych dziesięciu nieszczęśników stanęło z dala i wołali, ile sił w płucach. Wyobrażam sobie, że skrzyknęli się i raz, dwa, trzy i zawołali razem, Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami! Ile mieli sił z daleka krzyczeli w swej rozpaczy. Kochani, weźmy sobie do serca ich postawę. Weźmy sobie do serca ich postawę w naszych ziemskich zmaganiach. Bez względu na powagę Twojego problemu. Bez względu na to, że inni nie mogą albo nie chcą Ci pomóc. Jest ktoś, do kogo możesz się zwrócić? Jest miłosierny Zbawiciel, który może ci pomóc. Może nie wiesz, co to fizyczny trąd, ale jesteś pokryty trądem grzechu. Jezus ma moc cię oczyścić. Może z powodu swego duchowego brudu czujesz się niegodny, by się do Niego zbliżyć. Ale weź przykład z tych trędowatych. I choćbyś był daleko od Niego, wołaj do Niego, Jezu, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nade mną. Nie wiesz, co to fizyczny trąd, ale może gnębi Cię jakaś inna dolegliwość. Czy to fizyczna, czy psychiczna, czy emocjonalna, jakaś słabość. Cokolwiek, co trawi Twoje życie jak zaraza, wołaj ile sił do Zbawcy. Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nade mną. Weź przykład z tych dziesięciu trędowatych. Jezus może ci pomóc. Jeśli inni są bezradni, to wiedz, że Jezus ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Jezus usłyszał wołanie tych dziesięciu trędowatych i rzekł do nich, idźcie, ukażcie się kapłanom. Cóż to za dziwne polecenie. Jakże mieli iść w swojej chorobie do kapłanów. trendowaci nie mogli zbliżać się do zwykłych ludzi, a co dopiero do kapłanów szczególnie dbających o ceremonialną czystość. Tylko człowiek uzdrowiony z trądu mógł udać się do kapłana i stawić się przed kapłanem w celu weryfikacji jego uzdrowienia w żadnym innym wypadku. Dlaczego Jezus odsyła ich do kapłanów? kiedy ich ciała były nadal pokryte trądem. Czy Jezus nie mógł po prostu wyciągnąć ręki i dokonać cudu tam, w tamtym miejscu, gdzie stali? Tak jak czynił to w innych miejscach, gdzie wypowiadał tylko słowo i ludzie byli uzdrowieni. Pewnie i my mamy swoje wyobrażenia, jak Jezus miałby zająć się naszym problemem. Dokładnie wiemy, co powinien zrobić i jak powinien zrobić. Niektórzy jak trędowaty Naaman z czasów Elizeusza wpadają w złość, kiedy Boże Słowo mija się z ich oczekiwaniami, kiedy wola Boża nie jest taka jak ich wola. Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Jachwę, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Takie było wyobrażenie trędowatego Naamana, że prorok tak się zachowa. A prorok powiedział do niego idź i umyj się w rzece siedem razy. Pff. I Naaman tak się wściekł, że o mały włos wróciłby do swojej ziemi trendowaty, gdyby nie jego słudzy, którzy przemówili mu do rozsądku. Oto Jezus mówi do tych trendowatych: idźcie i nie mówi, żeby się tym razem moczyli w rzece siedem razy, ale mówi idźcie, ukażcie się kapłanowi. Czytamy, że tych dziesięciu trędowatych usłuchało Jezusa. I gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeżeli chcesz doświadczać mocy Pana Jezusa, to rób to, co On ci każe. Bardzo prosta zasada. Zgłębiaj Jego Słowo, rozmyślaj nad Jego wolą i z całego serca czyń to, co On tobie nakazuje. A wtedy spodziewaj się objawienia Jego mocy, Jego łaski, Jego miłosierdzia. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wyobrażacie sobie, co się stało? Gdy szli, zniknęły odrażające krosty. Skóra się wygładziła. Być może pojawiły się palce, które wcześniej odpadły. Nos, uszy. Jakież było ich zdumienie kiedy nagle zaczęli oglądać siebie i nie było trądu na ich ciałach. Koniec życia na śmietnisku. Mogę wrócić do domu. Mogę wrócić do żony, do dzieci. Mogę wrócić do pracy. Czytamy, że jeden z trędowatych, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, ale nie do domu, ale wrócił do Jezusa. Donośnym głosem chwaląc Boga. Nie szeptał, tak jak niektórzy z nas, nasze modlitwy na nabożeństwie. Nikt nie wie, co jest. On krzyczał donośnym głosem, Boże, dzięki Ci! Krzyczał tak, że wszyscy wokół się oglądali. Taki był szczęśliwy, taki był podekscytowany. Jego życie się zmieniło, jego tron został zabrany. Możesz żyć normalnie. Chwalił Boga głośno, z całych sił i padł na twarz, do jego nóg. Dziękując Mu, teraz mógł zbliżyć się do Jezusa. Padł na twarz do Jego nóg, dziękując Mu. Dzięki Ci, Panie Jezu, dzięki Ci. Dzięki Ci, że mnie uzdrowiłeś, dziękuję. Jest to piękna, wzruszająca scena. Spada kurtyna. Wszyscy biją brawo. I wycierając ze wzruszenia oczy, wychodzą na obiad.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 I ten podziękował. Wygląda na to, że pozostali byli prawowiernymi Żydami. W słowach Pana Jezusa wydaje się być coś więcej niż tylko zdziwienie brakiem wdzięczności pozostałych uzdrowionych. Czy nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec? Te słowa wyrażają nie tylko zdumienie, ale i oburzenie. Życie tych ludzi Zostało dramatycznie odmienione. Otrzymali cudowny dar powrotu do radosnego, owocnego życia. I nie wrócili, aby podziękować temu, który ich tak niesamowicie ubłogosławił? Jakże to możliwe? Czy zdajemy sobie sprawę, jak poważnie Bóg traktuje naszą wdzięczność lub jej brak? za to, co dla nas uczynił i za to, co dla nas czyni. Pan Jezus jest oburzony, że ci, którzy otrzymali od Niego tak cudowne uzdrowienie, byli tak podekscytowani tym, że pobiegli cieszyć się życiem, zamiast najpierw wrócić i podziękować temu, który umożliwił im takie życie. I tak naprawdę tu jest sedno mojego zwiastowania do was, bracia i siostry. Pozwólcie, że dotknę czterech miejsc Słowa Bożego, aby dowieść, jak istotna jest nasza postawa wobec objawów Bożej dobroci w naszym życiu. I może powiesz, ja nie byłem trendowaty i nie otrzymałem zdrowia tak jak oni. O dobrze się zastanów. Dobrze się zastanów, czy nie byłeś w gorszym położeniu niż ci trędowaci. Chociaż twoje ciało mogło być zdrowe. Ale w jakim stanie była twoja dusza? W jakim stanie byłaby twoja i moja dusza dzisiaj? bez Jezusa Chrystusa. Jaką drogą zmierzaliśmy i dokąd? Otwórzmy proszę list do Rzymian, pierwszy rozdział. List do Rzymian, pierwszy rozdział, czytajmy od wiersza 18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności.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 na swoją obronę, dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Zauważmy, iż ludzka degradacja i nikczemność, jest bezpośrednim rezultatem odrzucenia ogólnego objawienia mocy i chwały Boga w otaczającym nas stworzeniu. Pozwólcie, że to powtórzę. Ludzka degradacja i nikczemność jest bezpośrednim rezultatem odrzucenia ogólnego objawienia mocy i chwały Boga w otaczającym nas stworzeniu. Brak uznania Boga jako stwórcy, jako godnego uwielbienia i dziękczynienia za to, co uczynił, pogrąża ludzkie serca w ciemności. To jest poważna sprawa. Dlatego mamy na świecie takie zło, taką niesprawiedliwość, tyle cierpienia, tyle niegodziwości, dlatego że ludzie, oglądając Boże stworzenie, nie czczą Boga stwórcy i nie dziękują Mu. Zwróćmy się teraz do listu do Efezjan, do piątego rozdziału i spójrzmy na ten sam problem w życiu wierzących. List do Efezjan, piąty rozdział i pierwszy wiersz. Od pierwszego wiersza, czytajmy. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was, i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość, lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród Was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej. Dziękczynienie. W pierwszych trzech rozdziałach tego listu apostoł Paweł mówi o darze nowego życia w Jezusie, o obfitości Bożej łaski i Jego darów dla tych, którzy są w Chrystusie nowym stworzeniem. Od czwartego rozdziału apostoł Paweł podaje praktyczne wskazówki, jak to życie ma wyglądać. W pierwszym wierszu czwartego rozdziału mówi Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na wasze powołanie. I tutaj na początku piątego rozdziału wzywa nas do naśladowania Boga. I zobaczmy w jaki sposób to robi. Najpierw wskazuje na grzechy, które nawet nie mają być przedmiotem rozmów wśród świętych, wierzących. Rozpusta nieczystość, chciwość, bezwstyd, błazeńska mowa czy niedorzeczna gadanina, nieprzyzwoite żarty, lecz raczej dziękczynienie. Zauważmy, jak ciężkiego kalibru są wymienione tu grzechy, a jakby na drugiej szali jest tylko jedna pozytywna cecha. Dziękczynienie. Czy to możliwe, że rozpusta jest jakoś związana z brakiem dziękczynienia. Myślę, że trudno jest komuś dopuścić się nieczystości, jeśli jego serce jest pełne wdzięczności i dziękczynienia za to, kim jest i za to, co ma. Jeśli szczerze dziękujesz Bogu za swoją żonę, to jakże mógłbyś pożądać innej? Czy doceniasz to, co Bóg ci dał i czy dziękujesz Mu gorąco, za każdy jego hojny dar. O, powiesz bracie, ty masz dobrą żonę. Ty nie znasz mojej żony. Ty nie znasz mojego męża. No nie, nie znam tak jak ty, na pewno. Ale wystarczy, że popatrzę dobrze na swoje własne, podstępne serce. I wiem, że życie z drugim niedoskonałym człowiekiem ma swoje wyzwania. I życie w samotności też ma swoje wyzwania. Życie w każdym stanie jest pełne wyzwań. Oczywiście, inni zawsze mają lżej niż ty. To ja to rozumiem. Jednak czy dostrzegasz coś, za co możesz być wdzięczny, wdzięczna? Na czym się skupiasz? Na tym, na co możesz ponarzekać, pobiadolić, użalić się nad sobą? Czy dostrzegasz coś, za co Możesz i winieneś, i winnaś być wdzięczna. I czy wyrażasz tą wdzięczność? Kiedy nie doceniasz tego, co masz, to gdzie kieruje się twoje serce? Do tego, czego Bóg ci nie dał. Do tego, co nie jest dla ciebie. I zaczynasz sobie wyobrażać, że właśnie to by ciebie zaspokoiło. W twoim sercu rozpalają się Żądzę. Tak więc dziękczynienie jest przeciwstawione nie tylko odrzuceniu Boga przez niewierzących, w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, ale dziękczynienie jest przeciwstawione również nieprawości, jaka może mieć miejsce w życiu wierzących. Spójrzmy dalej, piąty rozdział listu do Efezjan, od piętnastego wiersza, kilka wierszy dalej. Baczcie więc pilnie.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 śpiewając i grając w sercu swoim Panu, wierzch 20. dziękując zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym fragmencie dziękczynienie jest wyrazem życia poddanego kontroli Bożego Ducha. W kontraście do człowieka niemądrego, nierozsądnego, Pijanego, który nie umie sobie poradzić z rzeczywistością życia, mamy obraz człowieka odrodzonego i nieustannie napełnianego Bożym życiem. Życiem, które manifestuje się w zrozumieniu woli pańskiej, w dobrym wykorzystaniu czasu, w mądrym postępowaniu oraz w ciągłym uwielbianiu Boga i dziękczynieniu. Zawsze, we wszystkich okolicznościach. Ale powiecie... Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście jest to słuszne, aby dziękować Bogu zawsze i za wszystko? Czy mam dziękować za to, że nieuważny, lekkomyślny kierowca rozbił mi samochód? Albo co gorsza, uczynił mnie kaleką do końca mojego życia? Czy za to mam dziękować? Czy mam dziękować za to, że mój mąż się upił, przegrał w karty ostatnie pieniądze? I w swej frustracji odebrał sobie życie. Czy za to mam dziękować? Czy mam też dziękować Bogu za skorumpowanych polityków, którzy gnębią swoich obywateli? Mam dziękować za wojny, które niosą z sobą tyle zła i cierpienia? Czy mam dziękować za głód, który trapi miliony? Czy w końcu mam dziękować za grzech? Jeśli zawsze, za wszystko... To chyba też za te wszystkie okropności. Nie błądźmy. Prostota jest dobra, ale prostactwo zabija prostaka. Wbijmy sobie to do głowy. Prostota jest bardzo dobra, ale prostactwo zabiło już niejednego prostaka i wciąż wielu zabija. Nie nadawajmy słowom zawsze ich absolutnego znaczenia. Znaczenie słów musi być zawężane do kontekstu w jakim zostały użyte. Ponadto, czasami studiując Biblię, warto jest sięgnąć do słownika i sprawdzić znaczenie oryginalnych słów, szczególnie kiedy natrafiamy na takie miejsca, które mogą prowadzić do takich wniosków. Apostoł Paweł mówiąc, dziękując zawsze za wszystko, używa słowa, które w naszym tłumaczeniu zostało oddane za, a jest to słowo, które oznacza tak dosłownie Poza albo poprzez. A więc gdybyśmy literalnie przetłumaczyli ten wiersz, otrzymalibyśmy coś takiego. Dziękując zawsze ponad wszystkim. Albo dziękując zawsze poza wszystko, czyli mimo wszystko. Albo dziękując zawsze poprzez wszystko. To troszkę zmienia postać rzeczy. Innymi słowy, odrodzony duchowo człowiek wie, że cokolwiek ma miejsce, dobro czy zło, wszechmogący Bóg nad tym wszystkim czuwa i jest w stanie wykorzystać to ku większemu dobru. Zarówno nasze powodzenie, jak i nasze klęski. Ludzkie cierpienia, a nawet ludzką niegodziwość i wszelkie diabelskie knowania. I krzyż Pana Jezusa Chrystusa jest centralnym, koronnym świadkiem w tej sprawie. To jest apogeum ludzkiej nieprawości, którą Bóg obraca w największe dobro dla całej ludzkości. Jeśli poznałeś, jeśli poznałaś prawdziwego Boga i Jego fenomenalne możliwości, Boga, który jest dobry, jeśli skosztowałeś Jego wspaniałości i rozsmakowałeś się w Jego mądrych decyzjach, to twoje serce, opływa w zachwyt tym Bogiem. Rozbrzmiewa w Tobie głos chwały i dziękczynienia. Ale jeśli w Twoim sercu jest coś innego, to problem jest w Twoim poznaniu Boga. Nie chodzi o to, żebyś teraz zaczął dziękować, kiedy Twoje serce nie zna Boga i nie doświadczyłeś Boga i nie poznałeś Boga i nie wzrastasz w Jego poznawaniu. Nie chodzi o to, żeby teraz założyć na siebie jakąś Płachtę dziękczynienia, jak niektórzy to robią. I krzyczą, i skaczą, i tańczą, a ich serca są puste i dalekie od Boga. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poznać Go, żeby doświadczyć Go, żeby mieć z Nim taką relację, w której jesteś Nim zachwycony, w której jesteś w Nim rozkochany, w której Twoje serce rozrywa uwielbienie, i dziękczynienie i chwała. Tak jak tamci uzdrowieni z trądu. Tyle, że tylko jeden skierował tą radość i to szczęście we właściwym kierunku, aby podziękować Bogu, aby oddać Bogu chwałę. Szemranie, narzekanie i biadolenie są czymś obcym dla wierzącego serca. Jeśli szemrasz, jeśli narzekasz, jeśli biadolisz, to nawróć się do Boga. Proś Boga o przemianę Twojego serca, proś o przemianę Twojego wnętrza, pełnego nieczystości, bo jeśli w Twoim sercu mieszka żywy Bóg, to jest z Nim uwielbienie, to jest z Nim dziękczynienie, to jest z Nim chwała. O tym świadczą nawet ci, którzy spędzili 20-30 lat w więzieniu, zamknięci, w ciemnym lochu, karmieni tylko tak, żeby przeżyć z dnia na dzień, ale znali swojego Boga i potrafili się radować i cieszyć i dziękować, będąc pozbawieni wszystkiego niemal poza ledwo tlącym się życiem. Czasami czytamy ich świadectwa i drapiemy się po głowie i mówimy, jak to możliwe? Jak to możliwe, żeby w takich skrajnych warunkach mieć taką radość, mieć taką szczęśliwość? Myślę, że jest to tylko możliwe wtedy, kiedy serce jest blisko Boga. Okoliczności nie zawsze, a raczej rzadko są sprzyjające. I zrozumiałe jest to, że nasze emocje są zmienne jak morskie fale. Świat nie jest w stanie zagwarantować nam żadnej stabilności, ale nasz Bóg jest skałą, zawsze ten sam, dobry, mądry, czysty, święty, sprawiedliwy. On i jego decyzje są wystarczającą przyczyną dziękczynienia dla każdego wierzącego serca w każdym czasie. I sądzę, że przedstawione już argumenty nie pozostawiają nam żadnego innego wyboru, jak tylko podążać przez nasze życie drogą uwielbienia i dziękczynienia, wzrastając w poznaniu Boga i dziękując Mu za każdy choćby najdrobniejszy Jego dar w naszym życiu, skupiając się na tym, co mamy z Jego ręki, czym obdarzył nas, jaką hojność nam okazał i wielbiąc Go za to, strzegąc się od wszelkiego szemrania, narzekania i biadolenia. Ale pozwólcie, że jednak jeszcze postawię logiczną kropkę nad i. Otwórzmy proszę pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział. I na tym zakończymy. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział. Znajdujemy tutaj długą listę, chrześcijańskich przykazań, krótkich, praktycznych wskazówek. Jest to zbiór chrześcijańskiego prawa, które ucieleśnia ducha miłości Boga i bliźniego. Ze względu na czas przejdziemy od razu do kluczowego w naszym rozważaniu wiersza 18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża, w Chrystusie Jezusie względem was. I pierwsza część tego wiersza brzmi znajomo. Choć gdybyśmy zajrzeli do Greki, to odkrylibyśmy, że tutaj apostoł Paweł używa innego przyimka niż w liście do Efezjan. Tam czytaliśmy, dziękując ponad wszystko, mimo wszystko, poprzez wszystko. Tutaj natomiast literalnie apostoł Paweł mówi we wszystkim, w każdej jednej sytuacji. We wszystkim dziękujcie. Ale nie będę się na tym zatrzymywał. Sens jest ten sam, co w liście do Efezjan. Chciałbym natomiast zwrócić waszą uwagę na drugą część tego wiersza, która jest dobrym zakończeniem naszego dzisiejszego rozważania. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Chcesz poznać Bożą wolę w Chrystusie Jezusie względem swojego życia? Bóg szuka ludzi, którzy Mu ufają, którzy wierzą w Jego dobroć, w Jego moc, w Jego mądrość i którzy to wyrażają radosną wdzięcznością. Taka jest Boża wola wobec nas w Jezusie Chrystusie. Nie bądźmy jak tych dziewięciu uzdrowionych strądu, którzy w swej szczęśliwości pognali cieszyć się życiem, zapominając o dawcy życia. Czy masz za co dziękować? Jak długa jest Twoja dziękczynna lista? Pozwólcie, że przedstawię Wam fragment moje. Panie, dziękuję Ci za zbawienie, za przebaczenie mych strasznych grzechów, za oczyszczenie mnie z mej duchowej zarazy. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją cierpliwość, za Twoje miłosierdzie nade mną i łaskawość. Dziękuję Ci, Panie, za Twój Kościół, za braci i za siostry, którymi mnie obdarzyłeś. Dziękuję za Agnieszkę, za Bogdana, za Agatę, za Leszka, za Bartka, za Maćka, za Wacława. Dziękuję ci za codzienny chleb, za zdrowie, jakie mi dajesz, za pracę, za odpoczynek. Moja lista jest bardzo długa. Nie będę jej całej czytał. Jaka jest twoja lista? Zapraszam was wszystkich do wdzięcznego wyrażenia. Waszego dziękczynienia. Powstańmy, proszę.